Kalendarz adwentowy Inside Baseball. Dzień ósmy. Jeżeli jesteśmy w gierkach, na chwilkę, wyszliśmy z tego, to jest firma, w której ty pracowałeś, Techland. Aha. Wypuściła Dying Light. Ja pamiętam, że grałem w pierwsze, to jest parkour i zombie. Mhm. Ma dobre oceny, I... te, te gry mają dobre oceny bardzo. To są dobre gry. Ja pamiętam, że pieredynka była całkiem fajna, ma fajny ten system biegania i tak dalej. z dwójkę nie grałem i może, może się przeproszę z nią, ale wypuściła grę, która jest naprawdę, miała być dodatkiem DLC, a zrobili z tego osobną grę. I muszę powiedzieć, że jest bardzo przyjemna. Nazywa się Dying Light The Beast. I jest o tym, że no główny protagonista z jedynki był utrzymany gdzieś w więzieniu, wiesz, tam w laboratorium i eksperymentowali na nim. I. z wir wir wirusem, no i stał się takim takim młodym zombie. Więc on teraz biega po świecie i tam jest. E, e, biega po takim właściwie. To się dzieje niby w Europie, w jakimś takim Ala, nie wiem, Luksemburgu, takie wiesz, takie miasta na skałach. Takie zamki, piękne, pięknie wygląda to, to miejsce i muszę powiedzieć, że jak na taką grę, która jest dosyć malutka, no to e, działa naprawdę fajnie. Dobrze mi się, to do, do, dobrze jest grywalne. Jest oczywiście mm, daleko jej do takich gier pełnych AAA, ale wydaje mi się, że dosyć fajnie się broni. Ale czekaj, Dying Light 1 i 2 to były gry AAA, czyli ta nowa to jest trochę taki spin-off e, mini? To jest jak taki... Ja to tak... Ja to tak widzę, że jak dla mnie, żeby ta gra była druga. A. Nie, to jest takie. Chodzi mi o to, że jak dla mnie to jedynka to była AA. Ale żeby teraz dostała status AAA, musiałaby coś z... zrobić więcej, a nie powtórzyć to samo może trochę z lepszą grafiką. Mhm. Jakąś nową mechanikę, jakąś nową rzecz. To nie, nie możesz powiedzieć, że jest to Indie game. Ale jest to gra bardziej dla mnie. Czegoś, czegoś tam brakuje, żeby była taka. To ciągle jest wielkie studio, które robi fajną grę, ale no nie mogę tego porównać do nie wiem, Space Marina czy czegoś takiego, nie? No, ale to mam faktycznie, ta Beast ma mniejszy scope niż ta niż dwójka na przykład? To jest mniejsza historia? Nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. A, w odpowie w nie wiesz jeszcze. Okej, okay, mm. okay. Taka obserwacja, ale dobrze, inaczej. Dobrze się gra, fajna rzecz, rodzinna, polska. Polecam. Rodzinna i Polska. Ja w ogóle pracowałem w Teklandzie, bo to jest gra o Zambie, no, no bo generalnie, i tak jak mówiłem, idea jest taka, że ten beast miał być DLC. Tak. Więc na pewno nie będzie porównywalne to jedynki, ani dwójki. Tak, no może jest DLC, bo... Um, bo właśnie jest, wiesz, nie ma nowego silnika, albo nie ma wystarczająco nowych mechanik. Jest po prostu my, Ja tak, my, dużą ja dużą tak to historyką. czuję, ale jest broni się, szczególnie jak nie graliście w dwójkę, a podobała wam się jedynka. Polecam. To jest w ogóle fajne podejście. Ja Są takie gry, do których naprawdę zapłaciłbym kasę, gdyby twórcy zrobili więcej podobnego, nie? to mam nadzieję, że tak właśnie jest w tym przypadku. Że po prostu chciałoby się więcej i dostajesz więcej. Ja, a propos no, mojej praktyce to jest bardzo ciekawe, bo jak spojrzysz na przykład, no to jest jeden z powodów, dla których Assassin's Creed'y umarły. Nie, że. Zrobili open world'y, które były po prostu dużo i więcej. I nawet base był duży, ale ostatecznie to było copy-paste. I to też nie działa. To musi no, być... No, się zmieniać... Reworld jest później. na przykład... No. Ja będę mówił o Rimworldie może w innym odcinku, ale generalnie... Reworld to jest gra, która jak wypuszcza DLC, to robi je prostopadle do poprzednich rzeczy. Czyli wypuszcza zupełnie nową mechanikę i komplikuje rozgrywkę w ten sposób. No, ma to, to sens. To jest fajna rzecz. Więc wydaje mi się, że to musi być coś takiego, że jeżeli na przykład wypuszczasz takie DLC, to znów DLC o jakiejś pobocznej postaci. Albo e, o albo właśnie postaci, która się jakoś inaczej rusza, albo robi coś innego w tym świecie, żeby zmienić całkowicie, żeby niby zostawić ten sam silnik, ale zmienić rozgrywkę. Mhm. Poczko, ja w Remold chyba nie grałem. To jest jedna z tych gier, gdzie może się wydarzyć bardzo dużo rzeczy, nie? Że, gdzie zarządzasz z światem czy stacją tak, kosmiczną? Tak, tak. I, tak. To jest, oni mówią, że to jest story generator, o kolonistach na rozbit, rozbitych na planecie. Mm -hmm. Chciałbym poświęcić temu trochę więcej czasu, więc... Możemy o tym pogadać. O, tak, więc myślę, że pogadajmy o tym osobno. Dobra, a ja tak tylko na koniec powiem, że ja mam trochę wspólnego z, z Dying Lightem z tego względu, że on wyrósł trochę z tej serii, którą Techland robił kiedyś, która nazywała się Dead Island, gdzie wszystkie te mechaniki, Aha. na przykład rozwalania ciała na fragmenty, że masz różne warstwy skóry i innych wnętrzności, możesz je odrąbywać po kolei. Te rzeczy były właśnie robione do Dead Island po raz pierwszy i ja pracowałem przy preprodukcji pierwszego Dead Island. To było chyba taki największy projekt, w którym brałem udział, gdzie projektowanie post postaci głównych, takie pierwsze wersje. To później wszystko pozostało zostało chyba zmienione, kiedy już mnie nie było. Także mojej mm -hmm. pracy samej w samym The Dylan pewnie za dużo nie ma. Ale no wiesz, byłem właśnie wtedy jakby w Techlandzie i to był największy ja projekt. Pamiętam, który... jak ja pamiętam w ogóle, jak wchodziliśmy, jak wchodziłem do ciebie do pokoju i ty masz modelkę w bikini na jednym ekranie, na drugim ekranie gnijące ciało, Ta. na trzecim rysujesz, a na telefonie numer do psychologa na 3 lata, żeby cię wyleczyć z tego. Nie, bardzo, się, bardzo mnie znie, znieczuliło wtedy na, na wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, zwłaszcza fikcyjne, bo to jest trochę tak, że... E, że może mogę zobaczyć paskudne rzeczy w filmie i wiesz, nie ruszy mnie to kompletnie, jakąś straszną śmierć i tak dalej, ale wiesz, w takie realne wideo na przykład z wypadku to... To mnie zawsze rozłoży na kawałki, także no, rozumiem, Także to jest rozumiem. to wyłącznie, wyłącznie jeśli chodzi o takie zupełnie fikcyjne rzeczy, jestem uniewrażliwiony jest coś całkowicie. Tak. Jest, ja, ja po tej inżynierii biomedycznej, czyli takich quasi, nawet nie semi, ale tylko quasi medycznych studiach też jestem trochę jakby na medyczne rzeczy, nacięcia na jakieś tam rzeczy, znieczulony powiedzmy na, na, o, na operacje, jestem nawet zajarany.